Zapraszamy do wysłuchania zapisu konferencji prasowej Ewy Jasiewicz, jedynej Polki biorącej udział w konwoju humanitarnym flotyli Wolności. Konferencja odbyła się w Warszawie 8 czerwca. Konferencja prasowa Ewy Jasiewicz, jedynej polskiej uczestniczki flotyli Wolności, która 31 maja została zaafikowana przez siebie krajskiej na Badaj Wielu Na Morzu Szkóźniemy... Z się bardzo przepraszam bardzo to wszystko przez powódź i zamknięcie Pałowi Zaczyńskiego. Staliśmy w Korku. Ja siędzam, że mi został i nam zaszczyt pracować ze sobą w polskiej redakcji miesięcznika Leon Diplomatique. Chyba poza to, że jest działaczką ruchów jest także dziennikarką. EWO. No i że w przedmiotniki tam głos Ewie. opowiem Wam o tym, jak to wyglądało, o tym gdzie się Dziękuję, witam znowu. Przede wszystkim najpierw chcę uh, powiedzieć, może najważniejsze słowa, i to są imiona tych, którzy stracili swoje życie, którzy zostali zamordowani, zmasakrowani przez Izraelską Armię. Ibrahim Bilgen, Ali Haidar, Bendi, Czeredet Kildar, Czetin Topkulu. Mestet – Yildirim, Fahri – Yildiz, Cengiz – Sączur, Cengiz – Akius i Furhan – Dogan. To są ci dziewięć e, tureckich obywateli, którzy zostali zamordowani na statku Marli Marmara. Najpierw chcę wam powiedzieć, że nasza flotyla zawierała sześć statków. E, mieliśmy mieć więcej, ale Izrael izraelskie państwo sabotażowali uh, nasze dwa statki jako ruch na Gaza. Mieliśmy dwie uh, jachty uh, Safine Tesamut, to znaczy statek uh, przetrwałości oficjalne imię um, Challenger One i Safine del Amul uh, statek nadziei uh, dzieci z Gazy i z Jerozolimy nazwali te statki nasze uh, statek Safine del Amul uh, statek nadziei to Rzeczywiście rzeczywistości się miało na imię Challenger 2. Izrael już przyznał się do sabotażowania pięciu statków z sześcioro i, i powiedzieli władze, że nie sabotażowali statek Mawimana, więc my wiemy, bo nasz statek miał problemy z pompą, to znaczy, że nasz statek brał wodę i mieliśmy poważne problemy też z z kierowaniem, drugi statek nasz, Sefina Amul, w ogóle kierowanie wysiadło, w ogóle, i, i nasze statki były zupełnie sprawdzone, wszystko było w, w porządku, więc um, to jest jeszcze jedna skarga przeciwko izraelskiego rządu, że um, z, z, zrobili coś, co by naprawdę ryzykowało um, nasze bezpieczeństwo um, na morzu. No i mieliśmy jako flotyle, 10 tysięcy tonów pomocy humanitarnej, w tym tysiące ton betonu Konkret, bo to jest jedno z najważniejszych da, przedmiotów, które ludzie w Gazy potrzebują. Tysiące tonów, e, szkoły, meczety, uniwersytety, szpitale po prostu Gaza leży w ruinach, różne e, struktury zostały zniszczone i kiedy rozmawiałyśmy z rodzinami w gazie bo ja byłam w gazie podczas operacji Punołów i cztery miesiące poza operacją też, mówili nam, że my nie chcemy jedzenia my nie chcemy worki mąki albo wodę utlenioną e, z Ameryki my chcemy odbudować nasze życie, my chcemy mieć godność żeby mieszkać w naszych domach znowu, a nie w namiotach i żeby odbudować e, nasze społeczeństwo. To jest wykluczone przez Izraela i to jest też kolejne przestępstwo, bo każdy lud ma prawo do godnego życia. Też niosłyśmy 700 ludzi, w tym e, mieliśmy parlamentarzyści z Bułgarii, z Palestyny, z Izraela, e, też z Niemczech. E, Mieliśmy mieć z Cypru, ale Cypryjski rząd wykluczył nam e, możliwość, żeby zabrać e, naszych parlamentarzystów e, też z, e, z Irlandii i ze Włoszech mieliśmy mieć, ale było zabronione nam e, zabrać naszych pasażerów z Cypru. To jest kolejne świadectwo presji e, izraelskiego państwa przeciwko tej flotyli tej akcji. E, mieliśmy też e, parlamentarzystów z Szwecji. No i nasz, nasz rejs, to miał być nie tylko sposób dostarczenia bardzo potrzebnej pomocy humanitarnej, ale też akcja, czyn polityczny. My nie akceptujemy okupacji Palestyny, nie akceptujemy oblężenia i blokady strefy gazy, która ciągnie się teraz do trzeciego lata. Ministerstwo Zdrowia Palestyńskiego stwierdza, że 362 ludzi już spinęli, bo nie mogli wyjść, wyjechać z Gazy na, na leczenie, które potrzebują. I to jest, to jest też oznaczone przez raport ONZ-u, napisany przez Komisję Śledztwa. Przewodniczący tej śledztwa to był sędzia Goldstone. Nazwało. Blokady Gaza jako przestępstwo przeciwko ludzkości i to gwałci to e, prawo międzynarodowe, e, zwłaszcza e, konwencje genewskie. Więc, kiedy e, przedstawiciele izraelskiego rządu mówią, że nasze akcja była polityczna, to tak, to było i my mamy prawo do tego. To nie są tylko rządy i politycy, którzy mają prawo do politycznego działania. Właściwie, rządy i politycy zupełnie nie, nie przestrzegają. Praw człowieka nie przestrzegają te konwencje, do których państwa podpisali się dziesiątki lata temu i nadal podpisają się pod tymi konwencjami, ale nie biorą żadnej akcji. I to jest dlaczego Izrael zachowuje się w takim terrorystycznym sposobie i, i to jest dlaczego mamy tyle problemów na Bliskim Wschodzie i takie podeptanie pod praw człowieka. Chcę powiedzieć dokładnie, co ja świadczyłam i, i co stało się nam. Um, chcę Wam tylko dać obraz, że przed, przede wszystkim, przed tym atakiem nasza flotyla była śliczna. Nasza flotyla była pełna, nie wiem jak powiedzieć, bo... Polsku, po ale była bardzo, bardzo silna, e, bardzo spokojna. E, my, my wszyscy spotkaliśmy na morzu, spotkaliśmy się i było, było widoczne wszystkie nasze statki z flagami, e, z nazwymi. E, na przykład e, statek europejskiej kampanii przeciwko oblężenia to miał na imię 8,000, 8,000 potoczyczy więźniów palestyńskich. E, I Pamiętam, um, słyszałam um, powoływanie do modlitwy na statku Mavi Marmara i to naprawdę był taki bardzo, bardzo śliczny moment. Czuliśmy się zjednoczeni, silni i, i bardzo spokojni, pokojowy konwoj. I zaczęliśmy płynąć do gazy, wszyscy czuli się pełni nadziei. I namiętności, że dotrzemy się do gazy, że nasza pomoc dotrze się, że my będziemy widzieć naszych znajomych w gazie, um, naszych sojuszników i koleżanek i kolegów. No i około może pierwszej rano marynarka izraelska zaczęła komunikować się z nami, mówiąc, że rządza, że my mamy przestanąć nasz kurs, nasz rejs, że my gwałcimy międzynarodowe prawo, że, że, że my jedziemy w kierunku strefy walki, combat zone po angielsku i że cokolwiek się stanie nam, to jest odpowiedzialnością kapitana. My odpowiedzieliśmy, że my mamy prawo dotrzeć do gazy, że blokada gazy jest nielegalna, że my płyniemy dalej, że my jesteśmy bezbronni cywiliani, że my nie mamy nic, żadnej broni ze sobą i wcale nie reprezentujemy żadnego zagrożenia dla Izraela. I że Izrael nie ma prawo dostosować żadną siłę wojskową przeciwko nas. To nie jest uzasadnione. Nie da się bronić takiej akcji i płyniemy do gazy. No i najpierw zaczął się atak na największego statku, e, turecki statek Mavi Marmara. E, nasz statek Sofina Tessamut Challenge One, to jest amerykański statek pod amerykańską flagą, więc te ataki, to są ataki na majątek amerykański, na majątek turecki. I jako członki e, NATO i, i zwłaszcza Polska też, to odpowiedź na to powinny być sankcje, powinny być jakieś konsekwencje konsekwentne akcje, to jest bardzo ważne, to, to ustalić od samego początku, że przerwie trochę, bo to I, i że nie może nawet nazwać tego, co Izrael zrobił jako piractwo, bo właściwie to jest czyn wojenny. Piractwo dotyczy Ekonomicznych celów. To, co Izrael zrobił, to, to był czysty akt wojenny. To jest nawet napisane pod międzynarodowym prawie i, i prawo morskie. Więc najpierw widzieliśmy, jak takie małe statki po, po hebrajsku, albo po angielsku się nazywały Zodiac. I, I w tych statkach były tak może 15 e, żołnierzy, którzy wszyscy mieli na sobie takie czarne e, maski, balaclavus po angielsku, i były zbrojeni, mieli tasery, um, mieli e, z, e, karabiny M16 i mieli też na, na czułku tych karabinów takie e, pudełeczka i, i tam były e, plastikowe pociski, e, mieli też e, pociski dymowe i... E, takie sound granaty, też dźwiękowe granaty, i od razu, kiedy dopłynęli do Marii Marmora, ludzie zaczęli pokojowy opór i zaczęli rzucać wodą. To jest dozwolone pod międzynarodowym prawie morskim i też rzucały, rzucały takie jakieś śmieci, też. I i my krzyczeliśmy od naszego statku małego, mieliśmy tylko 16 ludzi na pokładzie, żeby Izrael przestał robić, co robi, że to są bezbronni cywiliani, że my jesteśmy bezbronni cywiliani, żeby, żeby przestali to tak stop, stop, krzyczeliśmy. I od razu te izraelskie żołnierze zaczęli strzelać do góry, bezpośrednio do, do ludzi w Mawi Mami. Ja uważam, że to było z kulami plastikowymi, ale to, to nie jest jasne. Ale też widziałam dużo dymu, więc um, też szczerali z tymi pociskami dymowymi. I um, nasz kapitan zapytał się kapitana na czy my powinniśmy zostać i pomóc jakoś. Ale Kapitan Marwy Marmer powiedział, żeby dalej jechać, żeby płynąć dalej, żeby dotrzeć się do gazy i żeby wziąć jak najwięcej zdjęć żeby wysłać to światowi. I my mieliśmy satelitę na naszym statku, też Marwy Marmer miała satelitę, ale to wszystko było zahamowane, zablokowane przez Izraelskie Wojsko, więc nie udało nam się wysłać zdjęć albo... Filmów tego, co się, to, co się działo przed naszymi oczami. Kiedy płynęliśmy trochę dalej, wtedy odwróciłam się i widziałam, że helikopter uh, próbuje lądować, czy by, był um, nad statkiem Mavi Marmora i wtedy słyszeliśmy um, strzałki albo um, pociski prawdziwe. I ja znam ten głos, znam to z moich doświadczeń na Zachodnim Brzegu i w Dazie. I ja też wiem, że iz, izraelskie marynarki strzelałem bezpośrednio z żywymi. Kulami do mordaków na że Gazy. No więc my coraz szybciej, szybciej płynęliśmy. Mieliśmy na, na jednej stronie takiego zodiaka, gdzie byli żołnierze izraelskie. My byliśmy przygotowani na pokładzie. Mieliśmy zamiar stawiać pokojowy opór to znaczy, używając nasze ciała żeby przedstawić się do tego, co Izrael będzie próbować robił, bo, bo my odmawiamy to, my odrzucamy to, my mamy prawo międzynarodowe, po naszej stronie oni łamią prawo człowieka i międzynarodowe prawo. Ponieważ mieliśmy niewiele osób, było nas tylko gdzieś pięć, sześcioro na pokładzie i, i wtedy nasz engine, filmik, jakoś wysadził się może znowu to był sabotaż, ale nasz kapitan zaczął coraz wolniej i wolniej płynąć i w końcu prawie, że zatrzymał się, więc my po prostu staliśmy na pokładzie i czekaliśmy na to, co się stanie. I ponieważ nie stawialiśmy naprawdę żadnego poważnego oporu, wcale nie spodziewaliśmy się, że, że będą stosowali taką przemoc, jaką dostosowali. I to było, że od razu zaczęli strzelać do statku, od razu zaczęli rzucać um, pociskami albo kulami dymowymi My zaczęliśmy krzyczeć, żeby oni przestali, że jesteśmy bezbronni cywiliani i oni, może z dwudziestu ich wlazło uh, na pokład i zaczęli bić moją koleżankę Huajdę, uh, zastrzelili w twarz uh, moją koleżankę Grycia młoda dziewczyna z Belgii ona była cała pokrwawiona uh, oni w, uh, karabin M-16 w twarz zadzili moją, powiedzieli, że mnie zabiją, że jestem dziwką, żebym, że ja powiedziałam, że oni nie mam prawa tutaj być, my wszyscy won z naszego postatku, oni przeklinały, um, ja powiedziałam, że ja miałam ręce do góry i mówiłam, słuchajmy po angielsku, we are complying uh, with what you're doing, we're complying with you, but you don't have the right to do what you're doing. I nie pozwolili mi um, pomóc mojej koleżance. Ja mam um, trening, w pierwszą pomoc i chciałam jakoś pomóc jej, bo ja myślałam, że ona miała poważną ranę do twarzy. Okazało się później, że, że była. Nie, nie bardzo głęboka i było w porządku, um, ale widzieli, że widziałam, że bili moich koleżanek, wtedy mnie wjechnęli do, do pokoju w środku, przed tym, przepraszam, zapomniałam, że oni zbili e, drzwi, mieliśmy też szklane drzwi e, do pokoju e, jakby Saloniku i wtedy za Salonikiem był właśnie wheelhouse, albo tam, gdzie kapitan kieruje statek i oni po prostu to zniszczyli, kopnęli to. Um, Wtedy zagrażali nam taserami. Ja próbowałam bezpośredy stanąć, bo słyszałam, że moje koleżanki wrzeszczą, piszczą. Tam dużo szkła było na pokładzie, więc bałam się, że oni będą kalczeni. Wtedy po prostu wyszłam, bo chciałam pomóc koleżankom i wtedy oni tak zaczęli mnie bić. I, um, ja tak złapałam moją koleżankę Kuwaitę, bo wiedziałam, że oni chcą ją oderwać, oderwać nią od nas. Ja powiedziałam, że my zostajemy razem i wtedy oni mnie wzięli i jeden żołnierz, um, po, zawiązał moje ręce takim plastikiem do, do tyłu miałam ręce za, za plecami i te, te wsadził mnie w taki stress position po, po angielsku i niewygodną pozycję ale to jest taka strategiczna pozycja że, że nie możesz się ruszać i to boli uh, i ja powiedziałam, że to jest bardzo um, nie, to jest bardzo irresponsible co robią co, co najmniej uh, irresponsible, to znaczy, że powiedziałam im, że jeśli ja bym wpadła do morza, to ja bym utonęła, bo nie, nie powinno się tak... Um, tak um, no, nie powinno się um, ręce... Krępować, Krępować. kiedy jesteś na no, morzu. No i wtedy w końcu pozwolili mi pomóc swojej koleżance i, i właśnie był taki sanitariusz wojskowy i on. Jego był jedyny, który wyglądał jakoś ludzki. On, on nie zachowywał się tak jak ci inni, tak agresywnie, z tyle przemocą. On wyglądał przerażony właściwie tym wszystkim. I wtedy oni jego wzięli gdzieś jego nie zobaczyliśmy znowu, ale to była jedyna ludzka twarz, ludzkie oczy, poza baloklawą, który widzieliśmy. Um, wtedy um, kazali mi wejść ogotą do, do pokoju i ja odmawiałam tego, bo chciałam wiedzieć, gdzie są moje koleżanki, czy oni zostali porwani, czy, czy co. I ponieważ stawiałam opór do tego, znowu moje ręce um, tak z, z, zlepili razem um, i, i bez przerwy, fuck you, fucking bitch, takie rzeczy, takie, używanie takie bardzo nieładne słowa. Więc w końcu wszystkich nas wsadzili do, do tego pokoju, przeszukiwali nasze rzeczy, um, nasz kapitan musiał uh, płynąć statkiem naszym uh, do Ashdod. To jest wbrew naszej woli i my wszyscy uważamy, że byliśmy porwani. Nigdy nie mieliśmy zamiaru płynąć do izraelskich terenów. W ogóle nigdy w naszych misjach nie płyniemy przez żadne izraelskie wody, tylko wyjątkowo przez wody międzynarodowe i bezpośrednio do wody gazy. I tak byliśmy 70 mil poza wody gazy. Byliśmy w międzynarodowych wodach. Więc kiedy dotrzeliśmy się do Ashdod, ja i inni, my powiedzieliśmy, że nie wychodzimy z statku, że co robią, to jest nielegalne, nie, nie akceptujemy tego i stawiamy taki bez, bezprzemocowy opór, non-violent resistance. Więc najpierw wzięli dziennikarzy, którzy nie stawiali oporu, bo są dziennikarzami i byli tam w ich stanowisku jako dziennikarze, oni byli z gazety Sydney Morning Herald i właśnie Kate ze Sydney Morning Herald, oni używali tasera na nią, ona była naprawdę w szoku przez to i no ona, ona dużo zdjęć udało jej się i ona chyba jeszcze szmuglowała e, przez ten te, te całe przeżycie w, w więzieniu, ale mnie musieli nieść, bo ja odmawiałam nawet krok e, podjąć na, na teren izraelski, bo byłam tam przeciwko mojej woli. I ponieważ tak zrobiłam i musieli mnie tak wziąć, to tak na złość e, jeden komandos i to są duże faceci. Ja długi czas w życiu słuchaj, nie widziałam takich dużych osób, wziął swój ogromny but i tak kopnął mnie w twarz, tak kraść zrobił w moją twarz. Jak to powiedzieć po polsku? Nie wiem. Nadechnął na moją twarz po prostu i tak złamał trochę moje okulary i ja nakrzyczałam na niego jakieś też nieładne słowa z mojej strony, ale to jest nieładny czynnik, który zrobił. I wtedy mnie nieśli um, przez te, takie um, no pierw, przez takie tłumy uh, izraelskich żołnierzy i to jest wykluczone pod konwencją keneckich, że nie po angielsku się mówi you don't parade prisoners, pod konwencją keneckich to jest wykluczone, jeśli są więźnie czy dziennikarze, nie wolno pokazywać wszystkim, że, że macie takie ludzie. To właśnie robili. I, i, wtedy, i to było wtedy tam w tym areszcie gdzie zapytałam żołnierza, żołnierza, młodą dziewczynę, co się stało na mawi Marmery i ona powiedziała, że 14 ludzi zginęło. Nie, nie było możliwości potwierdzenia tego, byliśmy wsadzone do więzienia, bez przerwy nas filmowali, tam w więzieniu nie pozwolili nam skontaktować się z ambasadą albo z prawnikami chcieli nas jak najszybciej wypędzić stamtąd. Kiedy ja miałam w końcu po 36 godzin um, swój... Um, mogłam używać telefon, to zadzwoniłam do, do swojej koleżanki i od razu, kiedy powiedziałam jej, że słuchaj, jestem w więzieniu izraelskim, zostałam porwana, to oni zamknęli telefon, bo stał przy mnie taki strażnik. Um, kiedy znowu um, pozwolono mi um, Zadzwonić z powrotem do koleżanki. Kiedy zapytałam ją, co się dzieje na zewnątrz, to znowu zamknęli telefon. Nie chcieli, żebyśmy mieli jakikolwiek kontakt. No i wtedy mieliśmy też e, nasze siostry z Marwi Marmure z nami w więzieniu. I to jest wtedy naprawdę zaczęliśmy słyszeć, co tam się stało i jak krwawo tam było i jak zabijali ludzie, bo ci dziewczyny i kobiety świadczyli to. Więc tam było nam bardzo, bardzo przykro z tego powodu. Pokałyśmy i w ogóle czułyśmy się okropnie i bardzo bezradni. Pozwolili nam rozmawiać z ambasadą na końcu, ale tylko bardzo krótko i wtedy prawnicy weszli do nas, bo byliśmy w takich w takiej zbiorowej przestrzeni na tylko 10 minut i było nas może 150 kobiet, więc to naprawdę nie było wystarczający czas. I wtedy naprawdę no, zmusili, nam, zmusili nas, żeby, żeby, żebyśmy wylecieli z, z Izraela. Ja, nic, ja niczego nie podpisałam. W moim zdaniu ja nic złego nie zrobiłam. To nie był legalny areszt. Stałam porwana i nie można powiedzieć, że ja jakoś przekroczyłam granicę Izraela dobrowolnie. Ale kiedy, kiedy nas zawieźli na lotnisko najpierw żołnierze nas filmowali z swoimi telefonami, z, z aparatami. Ja mówiłam, co to jest? My jesteśmy więźniami, i oni nie mają prawa tego robić. I zupełnie nikt ich nie przy, przytrzymywał. A tak samo było w środku więzieniu. Znowu filmowali nas, filmowali nas. Um, I kiedy byłyśmy w tym um, wozu um, policyjnym, to tam może siedzieliśmy 6 godzin i nie pozwolili nam pójść do toalety. Widzieliśmy, jak więźnie... Um, tureckie, e, które były pokaleczone, e, tak próbowały chodzić obok nas do szroka lotniska i, i nikt im nie pomagał I niektórzy tak na jednej nodze skakali, bo, bo byli pokaleczeni. I wtedy na lotnisku to było naprawdę może naj, najgorszy moment, nawet, że no, okay, najgorszy moment był widząc, że Maria Marona jest zaatakowana przez wojsko zbrojone, ale na lotnisku naprawdę próbowali nas prowokować. E, było co najmniej zawsze tak co na nie żołnierzy dookoła nas i, i patrzyli na nas i tak to było jak, jak jakiś mobbing, to było jakby coś na, nawet najgorsza sytuacja w, na, na boisku w szkole, nawet, nawet gorsza. Ja, ja, nie, ja, ja byłam w areszcie w różnych kontekstach i nigdy ludzie tak nie zachowywali się jak zachowali się z nami. Um, ja powiedziałam im, po co patrzycie na nas tak, my nie jesteśmy zwierzęta w zoo i jedna żo żołnierzka powiedziała, jesteście zwierzęta, jesteście. Powiedziałam jednej, wy, wasz żon zabił naszych um, kolegów, czy wy nie czujecie się wstydzeni za to, nie macie wstydu i hańby za to? I ona powiedziała, I don't care i zaczęła się śmiać. I, i tak bardzo nieładnie tak mówili nam, tak Szarpali nas, um, jeden kolega Fichra z Irlandii, on odmawiał um, deportację i przez to 15 żołnierzy na niego wskoczyli i zaczęli jego bić i, i sforsowali jego do takiej stress position I, i to było tylko, bo on nie chciał być deportowany. Um, więc i, i w końcu było nam powiedziane, że mamy dwa... Wybory, albo do, do Turcji samolotem, albo do więzienia. Albo będziemy się w więzieniu i nie, nie pozwolili nam rozmawiać z prawnikami w ogóle. I to jest dlaczego wszyscy tak zgodzili się na to, żeby polecieć do Turcji. To było pod wielkim przymusem i też zagrożeniem e, przemocy też. Więc... E, z naszej strony to, to dla nas to był atak, to była masakra, Nie uważamy, że to był atak na, na terytorium turecki, na terytorium amerykańskie i też grecki, bo były też statki pod grecką flagą. I uważamy też, że wszystkie państwa, które są podpisane pod konwencje genewskie, które są członkami NATO i Unii Europejskiej powinno odwołać ambasadory izraelskie, i też powinno podjąć sankcje przeciwko Izraelowi bo to, co się stało nam, jak, przeciwko nas, jako Flotyli, to się dzieje palestyńczykom w Palestynie i w Libanie i w obozach dla uchodźców na Bliskim Wschodzie 60 lat. Izrael używa taktykę masakry. Nie powinniśmy się dziwić, że to robią, co było zdziwiające, że zrobili to takim kluczowym sojusznikom jak Turcją, który jest jedyny muzułmański sojusznik NATO I, i że Averdo Lieberman, i to jest minister spraw zagranicznych Izraela, mówi, że e, premier Turcji Erdogan to jest um, skrajny islamista, to, to, nie jest, to nie są poważne osoby. My, my mamy do czynienia z ludźmi, którzy naprawdę, ja nie mówię to obraźliwe ale są chorzy, są chorzy. No, i naprawdę musimy działać, żeby przestrzegać prawo międzynarodowe i praw człowieka e, i na pierwszym miejscu praw człowieka Palestyńczyków i na, na pewno ci, którzy siedzą w getźcie w gazie. Więc um, jestem gotowa na jakiekolwiek pytanie. Macie? Czuję, że za dużo już mówiłam i tak. Łukasz Waracki, który zaradowała Pani bo ja chciałem zapytać e... Pani przed z wyjazdem napisała listy do premiera Dęba Tuska. Mhm. Czy Pani została na ten list jakąkolwiek odpowiedź? Czy w tej chwili napisze pani ponownie jakieś listy? Czy spodziewa się pani jakiejś odpowiedzi? Ja spodziewam się odpowiedzi. Ja czekam na odpowiedź. Ja wiem, że Pan, pan Tusk jest bardzo zajęty, powodziany, ale to jest też bardzo poważna sprawa międzynarodowa. I polski rząd ma bardzo dużą rolę do odegrania. Polska jest nazwana jako najlepszym sojusznikiem Izraela w Unii Europejskiej. Polska ma różne umowy wojskowe, treningi, łączne kontrakty w przemyśle zbrojennym, wojennym i ekonomiczne umowy też. Więc ja mam zaufanie, że kiedy Pan Tusk mówi, że on chce pokój na Bliskim Wschodzie, że będzie jakieś skuteczne akcje brał, żeby to doprowadzić, bo teraz po prostu siedzi na, na rękach swoich. Jest takie powiedzenie w Polsce? Nic nie robi. <grystanie> <grystanie> Więc czekamy, czekamy. Ja mam po arabsku z sobą <grystanie> cierpliwość. Ale czy to bardziej czy to ja, ja oczekuję spotkanie najpierw z Panem Tuskiem i z Ministrem Spraw Zagranicznych. Ja też oczekuję, żeby było powołane spotkanie z ambasadorem izraelskim i, i z Tuskiem, i z Ministrem Spraw Zagranicznych. Też uważam, że jeśli przyjedzie tutaj Ehud Barak, na, na pierwszym miejscu ja nie myślę, że on powinien być gości, gościony w tym kraju albo w żadnym kraju, bo to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za przestępstwo przeciwko ludzkości. Blokada gazy jest oznaczona jako przestępstwo przeciwko ludzkości. Też Izrael już jest tak w no, gwałci 32 decyzji ONZ-u, Rady Bezpieczeństwa, UN Security Council Decisions, więc za to ja nie myślę, że Barak powinien być tutaj goś, gościony, ale jeśli jest, to ja oczekuję, że rząd podejmie stanowisko, gdzie będzie przypominał rządowi izraelskim o międzynarodowym prawie i naprawdę, naprawdę ja bym chciała widzieć sankcje przeciwko Izraela, bo jak? Jak można podporządkować to państwo, które celuje w cywilianów. Ja jestem świadkiem tego. Byłam w Gazie podczas operacji Pynałów. Pracowałam z e, karetkami pogotowymi dzień w dzień, 22 dni. Widziałam e, skutek białego fosforu na, na ciała e, dzieci, kobiety, mężczyzn. To nie wiem jak jaśniej można powiedzieć, że, że co się dzieje w Palestynie to łamie to wszystkie prawa w konwencji genewskiej które były stworzone, żeby chronić cywilianów. więc um, ja myślę, że Polska ma naprawdę specyficzną i specjalną rolę do odegrania, ponieważ um, przestępstwa przeciwko ludzkości, którzy, które tutaj się stały, tutaj w tym kraju, to naprawdę stworzyli uh, warunki na Konwencje genewskie. Miliony ludzi płacili największą cenę swoje życie, poświęcili swoje życie w walce przeciwko faszyzmu, żeby nikt nie cierpił znowu. Znamy, co znaczy nigdy więcej w tym kraju, ale te zasady i te prawa są gwałcone na Bliskim Wschodzie, w Palestynie wciąż. I ja myślę, że my mamy naprawdę poważną rolę do odegrania też. Um, wiemy też, że korzenie Izraela to. Połowie co najmniej są tutaj w Polsce, bo ruch to stąd się wywierał i to było z warunków rasizmu i faszyzmu nawet przed Holokaustem w tym kraju. Więc ja wiem, że w niektórych kółkach elitarnych w tym kraju, że ludzie uważają, że płacą dług za antysemityzm w tym kraju w wspieraniu Izraela, ale nie można zapłacić jednego długu przez stwarzanie jeszcze większego do innego, długu wobec Palestyńczyków. Tak, tak nie można robić. Więc ja myślę, że musi być naprawdę taka poważna polityka z sumieniem i z historycznym, no, z oczami otwartymi na historię i, i na przyszłość. W czy organizując to jest organizacja przez Izrael, za organizację w czy przewidywała, że to może być potraktowane ze strony organizmu jako rodzaj prowokacji, Jakie um, takie rzeczy mogą się działać wydarzyć. Dla nas to, to no, dla nas my działamy już w tym ruchu, ja osobiście 8 lat um, i różne akcje podejmowaliśmy, żeby przestrzegać praw człowieka na przykład na zachodnim brzegu, broniliśmy domy rodzin, którzy te domy mieli być zburzone, to jest zbiorowe ukaranie, to jest wykluczone pod konwencją genewską. Staliśmy przed dziećmi, kiedy dzieci rzucą kamyczkami na czołgi izraelska, bo nie chcemy, żeby żołnierze strzelali i zabijali dzieci. I tak to robili, i zrobili to na moich własnych oczach. Bach al-Bahheź miał 14 lat i został zamordowany przez izraelskiego żołnierza. Ja to widziałam, świadczyłam sama. A jeśli chodzi o blokadę, to już udało nam się pięć razy jako Ruch Wolna Gaza dotrzeć do gazy. Pierwszy raz to było w sierpniu 2008 roku. Ja właśnie. Dotarłam do gazy w, w grudniu 2008 roku w statku al w statek godności. To tylko było podczas operacji płynowych i wtedy później, kiedy trzy razy spróbowaliśmy dotrzeć, dopłynąć, że izraelska marynarka nas zatrzymała. Więc my uważaliśmy, że jeśli będziemy mieć flotylę, sześciu statków i też wsparcie od Międzynarodowej Wspólnoty, i my mamy to wsparcie, ONZ na wspiera. John King, który jest czołem UNRWA, największa agencja dla uchodźców palestyńskich w Gazie, wspierał. Mówił, że wszyscy powinni otwierać drogę morską. Więc um, dla nas nie, to nie jest prowokacja, my przestrzegamy prawo i my uważamy, że my robimy, co rządy powinny robić. Dlaczego my narażamy nasze życie, żeby to robić, kiedy to powinno być, to nie, no jest, to nie jest nawet powinno, to jest obowiązek międzynarodowej wspólnoty. Polska, Anglia, Ameryka, kraje traktują przestrzeganie międzynarodowego prawa jako e, decyzja polityczna. To nie jest decyzja, to nie jest wybór, to jest obowiązek. I koniec, nie szkodzi, to, czy to jest rząd lewicy, prawicy, Jakikolwiek rząd muszą przestrzegać te prawa, więc e, dla nas, co Izrael zrobił, to była największa prowokacja, naprawdę wysyłanie komandosów helikopterem do statku, gdzie jest 600 osób, którzy będą bronić się, mają swój honor, mają prawo do samoobrony. I chcą bronić też wszystkie te towary i tysiące, i, i były też tysiące funtów, tysiące waluty e, z meczetów, z synagogów, z, e, z kościołów zbierane, żeby dać ludziom Gazie. Teraz to jest w kieszeniach albo izraelskich Żołnierzy, albo gdzieś nie wiem, nie wiemy gdzie, więc oni bardzo dużo wzięli. Więc nie, dla nas to już jest prowokacja, która trwa 60 lat wobec gwałt praw Palestyńczyków. Więc um, nie, my nie widzimy naszą akcję jako prowokację. My uh, działamy z um, necessity, po angielsku, z potrzeby. Potrzeby. Zanim atak, były okay. te rozmowy, prawda? Było ostrzyganie zbliżacie się do Turcji, tak. czy do Zachodu, czy Nie zatrzymacie źle, się, bądźcie się z konsekwencjami. Więc tutaj, jednak, odwrotnie dla niego, czy podejmuje to. Podejmowaliśmy. O... Oni nie mają prawa atakować nas. My, my płyniemy do terytorium Gazy i tak ta blogada. Słuchajcie Państwa, te. Um... Izrael mówi, że to, to jest takie combat zone, um, że właśnie oni mają jakby checkpoint, długi checkpoint morski, że takie, to jest strefa bezpieczeństwa dla Izraela i to jest dlaczego my nie mamy prawo płynąć tam, ale międzynarodowe prawo to jest wyższe Niż te prawo międzynarodowe jest wyższe już niż prawo e, narodowe, jakiegokolwiek narodu i zbiorowe ukarania, półtora milion ludzi gdzie ludzie umierają i głodują i nie mają niektórzy dach nad głową i nie mają kontroli o, na, nad swoją energią nad swoją wodą, 90% wody w gazie to nie można pić w ogóle on musi dostarczyć czystą wodę Gaza jest okupowaną strefą lądowo, powietrzowo, morsko i Izrael jako okupant nie przestrzega praw człowieka i praw konwencji genewskich, więc dla nas, my po prostu, nasze prawo to jest wyższe niż jakiekolwiek prawo tak zwane do, do samoobrony, bo właściwie izraelskie definicja albo oznaczenie samoobrony to jest atak i bez przerwy atak i, i to jest żadna obrona nie dla Izraela i nie dla nikogo w, w regionie Przez izraelski atak my nie, my nie jesteśmy winni za to Nasz, my nie mamy winy wcale w tym to jest warte i ci, którzy zginęli, to oni, ja jestem pewna, widzieli to jako warte i ich pogrzeb w Turcji, ja byłam na tym pogrzebie, to, to była o, ogromna afera, o, ogromny pogrzeb, tysiące ludzi, um, trumny mieli na nich flagę Turcji i flagę palestyńską. To jest pierwszy raz, że poza Palestyną widzę, Pogrzeb i, i jest palestyńska flaga ja myślę, że dla, dla Turcji dla tureckich ludzi bo, bo byli wszędzie takie flagi palestyńskie w sklepach, w autach oni czuli się jak palestyńczycy oni utożsamościli się z palestyńskim narodem w tym momencie, bo oni mieli teraz swoich męczenników i, i męczennik to nie znaczy terrorysta, to znaczy ktoś który poświęca swoje życie, my w Polsce mamy historię męczenictwa, więc to nie jest niczego islamskiego, powiedzmy więc um, to był ogromny błąd i prowokacja po stronie Izraela, bo teraz naprawdę ma nowych wrogów. I, i naprawdę oni, może Izraelczycy patrząc na, na taki pogrzeb, teraz czują się, że może Palestyna rozszerzyła się. Um, to, jest, to jest bardzo niebezpieczna polityka, um, bardzo niebezpieczna dla, dla praw człowieka i dla stabilności regionu. I ja wiem, ja, ja znam ludzie w, w, rządach, um, w rządzie, blisko rządu brytyjskiego i nawet rozmawiałam z niektórymi ludźmi teraz, którzy są w rządzie, którzy są w władze w Anglii i oni też bardzo obawiają się, że, że ten rząd w Izraelu to naprawdę jest skrajny i przekroczył bardzo dużo granic czerwonych lin i nie będzie się nadawał jako sojusznik ludziom, bo jest za problematyczny. Oh, Przepraszam Panią, Pani miała trzy pytania. Jeszcze poszło, proszę Pani zadawać pytania później. Okej, okay, ostatnie ale, pytanie. Wierzcie, osoby, tam grupa mężczyzn na Marii Marmara, że, że tak już, to byli te mężczyźni specjalnie przygotowani do ewentualnej złotej konfrontacji z, z Panią Nie Z Panią Marią, co? Z pomocą komunikatną, czysto z pomocą komunikatną. Że tam by, byli ukryci, no, tak. Pan nie. no ja nie jestem w biznesie gwarancjach, ale mogę powiedzieć, że ja też byłam oznaczona jako terrorystką przez izraelskiego rządu, a, kiedy byłam w więzieniu. A, dziś 6 lat temu. Izrael to rutinowo, jeszcze jest takie słowo, w kółko oznacza ludzie, ludzie, którzy są sprzeciwieni do polityki Izraela politycznie nigdy nie, sama nigdy nie nosiłam broni, jako terroryści. Um, Ci, jest takie, taka reprezentacja tego, co się stało jako muzułmanie przeciwko Żydom na przykład. Tak nie jest. My jesteśmy bardzo rozmaitym ruchem, jesteśmy rozmaitym flotylą. Mieliśmy ponad 40 różnych narodowości reprezentowani w tej flotyli. Um, nie tylko muzułmanie, ale Żydzi i chrześcijanie i ateisty i komuniści i Róż, różne ludzie, więc nie można powiedzieć, że, że to jest jakiś islamski terror i e, ci ludzie na pokładzie Marwi Marnera nie byli zbrojeni. Tak była kuchnia w statku, więc może były jakieś noże, może były jakieś pałki, ale to i tak nie może e, usprawiedliwić stosowanie e, żywych kul, żywych pocisków przeciwko e, tych cywilianów i, to, to nie jest prawda, żeby, żeby oznaczać tych ludzi jako terroryści. To organizacja IHH działa już 15 lat na całym świecie. To jest jedno z największych organizacji humanitarnych na całym świecie. To jest chyba stanowczo większa niż PACH w tym kraju i oni sponsorują sierotów, różne projekty wodociągowe, rolne itd. I to jest bardzo skłamane, żeby oznaczyć ich jako terrorystów. To może powiedzieć że jaśnie, że my jako Ruch Międzynarodowy Solidarnościowy, ISM, też jako Ruch Wolna Gaza, jesteśmy oskarżeni, że wspieramy terrorystów. Ktokolwiek chce wspierać ludzi w gazie jest oznaczony jako terrorystą. Pod taki, taką logiką onz wspiera terrorystów. To, to nie jest logiczne. I, i też jest bardzo zakłamana reprezentacja palestyńskiego społeczeństwa, bo to jest bardzo rozmaite społeczeństwo. Nasz partner w Gazie to jest Pingo, Palestinian NGO Network. W tej sieci NGO-sów to jest z ponad 130 organizacji pozarządowych, organizacje praw człowieka, organizacje rolni, rolnictwie, ryba, rybacy, związki zawodowe jest taka civil society palestyńska. Nie można zredukować półtora miliona ludzi do Hamas. I to wszystko tak po prostu nie jest. I Izrael będzie musiał rozmawiać i już rozmawiają, już wiemy to z wiadomości, że za zamkniętymi drzwiami są tajne rozmowy z Hamasem i z, z izraelskim rządem, są i tak jak były rozmowy między brytyjskim rządem i IRA i tak jak były rozmowy z ANC w południowej Afryce, rozmawia się z przeciwnikami. Nie można wywierać, jaki przeciwnik ktoś ma, jeżeli ma charakter komunistyczny, czy islamski, czy jakikolwiek. Fakt sprzeciwienia jest, że jest fakt oporu. Więc my odrzucamy taką dymonizację muzułmanów i Hamasu, to jest ruch wyzwoleńczy, ma prawo do oporu, i inne ruchy wyzwoleńcze w Palestynie. My, my, nie, my nie sądzimy ich. To nie są nasze sojusznicy, powiedzmy, ale mają prawo do oporu. Panią Panią, Pani jest zrzeszona. Chciałam zapytać, zwłaszcza po tym wszystkim, co stało się ze statkami, ze statką kolejnych czy to powiem. Czy tego płatka może Pani jeszcze raz? Oczywiście, oczywiście i są plany, żeby znowu płynąć. Różne organizacje planują. Słyszałam, że Iran planuje też. to mnie My nie chcemy płynąć statkami, my chcemy wejść spokojnie przez Izrael, przez Egipt, chcemy wejść. Um, naprawdę, dużo ludzi mieli um, wymioty, seasickness, to jest, bardzo, to jest to ogromny ból głowy, ale w tym samym czasie podejmujemy tę akcję z, z radością i z um, szacunkiem i czujemy, że to jest honor też, żeby... żeby zaangażować się w takich akcjach i w takiej rozmaitej e, sojusz, sojusznictwie też, takiej coalition, to jest, to jest bardzo ważne, to jest ruch. Tak, Andrzej. E, to, w związku z tym ostatnio właśnie, chciałam się zapytać, czy, jak, Pani, jak jest to, e, tam szedtamy, jeśli chodzi o kolejne kiedy... i Druga sprawa, czy z na nich Przeczytać w internecie, czy odsłaniać o różnych protestach, które miały miejsce na świecie. Na przykład, e, że na zachodniu szczytu amerykańska studentka straciła oko. Tak, bo z szczytem, który miał kawistkę gazu i stan zjedzony, właśnie w tym prowadził po tej akcji. Tak, um, słyszałam o tym. I no Przez ten czas, kiedy byliśmy w więzieniu, nic nie słyszeliśmy w ogóle, ale, ale kiedy wchodzili nasze prawnicy, izraelskie prawnicy, oni nam mówili, że słuchajcie, wy naprawdę zrobiliście dużą robotę i zmienia się, zmienia się sytuacja, jest moment zmiany, naprawdę to jest bardzo mocna interwencja i, i jedna prawniczka ma ponad 60 lat bardzo długo, broni praw Palestyńczyków i Izraelczyków w Izraelu powiedziała, że naprawdę to jest koniec, koniec blokady gazy, ona tak twierdziła, więc cieszyliśmy przez to, ale no tak, na zachodnim brzegu sytuacja też jest okrutna i współ, współ Polska to, to jest w tym niestety i Anglia i wszystkie kraje Unii Europejskiej mają współodpowiedzialność um, za to, bo mur, przeciwko któremu ta, ta dziewczyna młoda protestowała i przeciwko któremu Palestyńczycy co tydzień protestują, to jest nielegalne. I to było osądzone jako nielegalna struktura w 2004 roku przez ICJ, International Court of Justice, i deklaracja tego sądu była, że wszystkie państwa mają obowiązek, żeby przestanąć budowę tego, tego muru I koniec. Nikt jeszcze tego nie zrobił, żadnego kroka. Sześć lat później mur nie jest zakończony, nadal budują, nadal protestują, nadal ludzie giną, Palestyńczycy giną. cudzozemcy, to, jak ta kobieta straciła oka, albo Tristan Anderson, który w ubiegłym roku no, stracił, Część mózgu, bo, bo znowu izraelskie żołnierze zaszli go point blank range w, w głowę. Tak nie powinno być. Rządy mają obowiązki, nie, nie popełniają te obowiązki, więc młodzi ludzie i starzy ludzie, cywiliani, bezbronni i do narażają swoje życie. Ale ja myślę, że wszyscy. My w, tych, w tym ruchu solidarnościowym, my, my wiemy, jakie ryzyka podejmujemy i my to robimy, bo to jest warte to ryzyko. To jest warte. I to nie jest jakaś palestyńska, muzułmańska, religijna sprawa, to jest to jest sprawa człowieczeństwa. I byśmy to robili gdzie indziej też. Ale to wybra, wybraliśmy te miejsce, mamy. Powiązanie, powiązanie do, do Palestyńczyków, bo znamy rodziny, domy, wioski, to, to jest część naszego życia teraz. Więc to jest coś bardzo osobistego też, nie, nie ideologiczne, ale bardzo osobiste. Dziękujemy bardzo. O, ja, Może teraz możemy rozmawiać jeszcze indywidualnie, jeżeli Państwo chcą. Dziękuję bardzo. <grymahaha> Dziękuję.